Rozdział drugi. Jezus dał moc nadawania Ducha Świętego swym dwunastu uczniom wybranym spośród nefitów. Słowa Chrystusa skierowane do dwunastu uczniów, gdy nakładał na nich ręce. Oto, wzywając ich po imieniu, powiedział Zwrócicie się do Ojca w imię moje, w żarliwej modlitwie i gdy to uczynicie, będziecie mieli moc, że na kogokolwiek nałożycie ręce, Dacie Mu Ducha Świętego i będziecie nadawać Ducha Świętego w imię Moje, albowiem tak czynią Moi apostołowie. I Chrystus powiedział im to, gdy ukazał im się po raz pierwszy i Rzesza tego nie słyszała, lecz tylko uczniowie. I na tych, na których nakładali ręce, stępował Duch Święty.